Wiecie co, trochę nie mogę się doczekać tego, co jeszcze jest przed nami. Byłam dzisiaj na maksa zmęczona, poszłam na popołudniową odrzemkę, zrezygnowałam z obiadu, potem wróciłam i okazało się, że wciąż jestem zmęczona i stwierdziłam, że taka intensywność sesji Słowa Bożego nie może pozostawić Cię niezmienionym, bo jeżeli nic tutaj jeszcze nie przeżyłeś, no to słuchaj, no musisz się pomodlić o... Zatwardziałe serce, bo naprawdę tutaj bardzo dużo Słowa, głosze, słowa Bożego e, słyszymy, więc mam nadzieję, że już coś zmieniło w Twoim życiu. Kto, kto był dzisiaj poruszony? Ręka do góry. O, super, fantastycznie. Ja też. E, czy byliście kiedyś zakochani? Kto był zakochany? Ręka do góry? Tylko tyle osób? Ale smutne. A co zresztą? Okej, okay, ręka do góry. Kto nigdy nie był zakochany? No, wiedziałam, żeście ma trzy osoby ok e, Czy mieliście swoją pierwszą miłość czy odbiło wam kiedyś wiem, że tak, odbiło wam kiedyś na punkcie drugiej osoby znacie ten syndrom znikającego ziomka że jak osoba się zakochuje nagle nie ma jej w towarzystwie żeby żyć wystarcza tylko ta jedna osoba pragniesz słyszeć jej głos wisisz 7 godzin na telefonie piszesz na facebooku włączasz wideokonferencję po prostu ona tylko jest potrzebna ci do życia to jest powietrze, którym żyjesz ta osoba znika na jakiś czas i dopiero kiedy ten zakochanie, te motylki w brzuchu odejdą, ona z powrotem wraca do społeczeństwa. Ona w końcu wraca. I wtedy już, jeżeli przejdziesz ten moment zakochania, następuje moment twojej decyzji, czy pozostajesz z tą osobą, czy nie. To jest już twoja świadoma decyzja. I tutaj zaczynają się schody. Bo tu już nie trzyma cię tylko chemia. Ale jako, że to jest twoja decyzja, Musisz wykonać pewne kroki, żeby tą miłość podtrzymać, żeby to uczucie podtrzymać. I trzeba się starać, trzeba dbać o relacje, trzeba się poświęcać. Słyszeliśmy na Q&A. Trzeba umieć wybaczać, zapierać się samego siebie. I chciałabym was zapytać, czy był taki moment, kiedy zakochaliście się w Bogu? Czy był taki moment, kiedy pamiętacie, że mieliście te motylki w brzuchu i po prostu świat wam wirował, odwrócił do góry nogami wszystko, co wiedzieliście, Płakaliście przed Nim, wiecie, moje nawrócenie, to było po prostu... Płakałam nieustannie, że tak było, że po prostu dopiero poznałam Twoją miłość. Ja się nawróciłam z liceum na studia i zawsze zazdroszczę, że ludzie mogli poznać Boga wcześniej niż ja Go poznałam. E, I wiecie, jak się kocha Boga, to nie jest ta miłość, to zakochanie nie jest bez wzajemności, nie jest w ciemno. Bo On Cię pierwszy miłował. Tak bardzo nas umiłował, że dał swojego Syna na krzyż. Tak bardzo nas ukochał i to jest miłość, która wybacza wszystko. To jest miłość, która nie rozlicza, to jest miłość, która uzdrawia. To jest miłość, która wypełnia pustki. To jest miłość, kiedy ją czujesz, nie potrzebujesz akceptacji chłopaka, dziewczyny, nie potrzebujesz czerpać z innych ludzi, ponieważ ta miłość jest samowystarczalna. To jest miłość, którą gdy poznajesz, kiedy ją masz, masz wszystko. A na przykład mąż <głos》>, też jest ważny, ale... <głos》> Na przykład mąż jest ważny, ale nie jest wciąż najważniejszy, to nie on sprawia, że jestem tym, kim jestem. I ta miłość jest lecznicza. I kiedy przyjmujesz jego miłość, prawda na temat ciebie również ulega zmianie. I teraz tak, czy pamiętasz pierwszą miłość z Bogiem? Jak Co ze sobą niesie, jakich poświęceń dokonałeś? I co robisz, aby ją podtrzymać? I wiecie, jest takie słowo, bo jest taki werset w Słowie Bożym, który kocham i ja często do niego wracam, bo nie chcę tego zgubić. W objawieniu świętego Jana, bo ogóle ja kocham objawienie świętego Jana, to jest, bardzo skomplikowana, to jest bardzo skomplikowana księga, ale jak ją czytasz, to jest tam tyle, że po prostu możesz się karmić i karmić i karmić. Masz też wytrwałość, wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Tak, mam wytrwałość, wiele zniosłam, tak, wiele zniosłam dla Twojego imienia. Lecz mam coś przeciwko Tobie, porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Masz wytrwałość, wiele zniosłeś dla mojego imienia, ale porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się. Wróć do pierwszych czynów bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do Ciebie i ruszę Twój świecznik z Twojego miejsca. Przypomnij sobie motylki w brzuchu, jeżeli zakochałeś się kiedyś w Bogu, przypomnij sobie te motylki w brzuchu, które miałeś, jak wiele obietnic przed nim złożyłeś, jak wiele chciałeś, jaką, jaką wizję miałeś dla swojego życia i gdzie teraz jesteś. I wiecie, ja czasem tak w, swoim, w swojej drodze z Bogiem i służbie, ja czasem wracam do do tych początków i sobie przypominam, bo nie chcę tego zgubić. Ja chcę działać z pasji, ja chcę działać z miłości, ja chcę cały czas czuć tą pierwszą miłość, bo ona jest moją motywacją. Kiedy robisz coś, i kiedy jesteś z kimś, bo musisz, to, co robisz, czuć, że nie wynika z miłości, że po prostu jest twoim przyzwyczajeniem. Tak jak małżeństwo trzymane na pokaz, takie po prostu, no jesteśmy ze sobą, ale się nie kochamy, no nie robimy nic dla siebie. Co się dzieje, kiedy gubisz swoją pierwszą miłość? I to nas prowadzi do kolejnego wersetu. Również z objawienia świętego Jana. Trzeci rozdział od 15 do 16. Wiem o Twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a ponieważ jesteś letni, nie gorący i niezimny. zimny, cię z moich ust. Wiecie, my czasem chrześcijanie lubimy się tak, ja czasem, my mamy takie żarty, ale jesteś letni. Ale ty dzisiaj jesteś letni. Wiecie, I e, ja tak czytając to słowo zawsze tak... Kuczy, to jest letni chrześcijanin. No, taka bym nie chciała być. A jak ja zaczęłam się wczytywać i rozumieć, co to słowo oznacza, ja zrozumiałam, że w ciągu mojego życia z Bogiem nieraz po prostu wchodziłam w miejsce letniości. I w języku greckim nie jesteś ani zimny, ani gorący, zimny, psychros, znaczy tak zimny, że aż bliski zamarznięciu, tak lodowaty. I zimnym można określić osobę, która nie zdecydowała się na życie z Bogiem, która żyje obok, która ma swoje inne priorytety i po prostu Bóg gdzieś tam jest, ale nie jest na obrazku. Gorący zestos jest stanem bliskim w żeniu. Stan bliski w żeniu, tak gorący. I w Biblii często ogień bywał symbolem Bożej obecności. Jak znacie historię Izraela, Bóg często objawiał się w ogniu i prowadził lud Izraela przed sobą, za, za sobą. E, ogień często pojawia się jako symbol Bożej obecności. i Zaręczam Ci, że jak jesteś blisko ognia, nie ma mowy, żebyś nie płonął. Nie ma mowy, żebyś nie był gorący. Jak jesteś blisko ognia. I tylko żyjąc w bliskiej relacji, w codzienności z Bogiem, jesteś w stanie żyć do życia jesteś w stanie żyć życiem, do którego powołał cię Bóg. Prościa będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, otworzą wam. Zdarzyło wam się kiedyś coś zgubić, na przykład klucze, kartę do bankomatu. Ja nieustannie gubię kartę do bankomatu i yy, ostatnio ktoś mi wysłał zdjęcie, że ją ma. <grywa> Zapytałam, jak, skąd się znalazło u, u tej osoby i mi, że nie ma pojęcia, ale po prostu ma moją kartę. I tak sobie czasem Myślę, że my dłużej spędzamy czasu na szukanie rzeczy materialnych, po prostu jak zgubimy klucze do domu, jak zgubimy kartę, niż szukanie obecności Boga. To taki głupi przykład, ale wiecie, ja na przykład czasem spędzam, jestem bardzo roztargniona i wsadzam rzeczy w różne miejsca e, i spędzam bardzo dużo czasu na szukanie, dlatego nieustannie się spóźniam na spotkania, bo cały czas czegoś szukam. Co to znaczy być letnim? Znać Boga, ale nie, ale nie mieć odwagi pokochać Go całym sercem. Kochać Boga miłością byle jaką, połowiczną. A Słowo Boże mówi, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Próba pogodzenia rzeczy nie do pogodzenia, czyli twoich ludzkich przyzwyczajeń i tego, co ty chcesz, z przykazaniami, które są zawarte w Piśmie Świętym. To jest jednoczesne stawianie służbę Bogu na pierwszym miejscu, i na tym samym miejscu innych priorytetów. To są jak dwa bożki. Jeden bożek plus Bóg. Życie w zamieszeniu, byle jakoś duchowa apatia, stagnacja. Chrześcijaństwo mdłe, bez wyrazu, nijakie. Ani gorący dla Boga, ani leczniczy dla ludzi. Ani gaszący pragnienie. Ani świeży, tylko taki letni, nijaki. Czy Zdarzyło się wypić kiedyś Coca-Colę z rozgrzanego auta. Wiecie, jak smakuje kola, Jest obrzydliwa. I wiecie, co znaczy słowo wyplujecie z ust moich, po grecku MSI, znaczy dosłownie zwymiotować. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy tak mdli, że Bóg chce cię wypluć ze swoich ust i wręcz chcecie zwymiotować. To jest przerażające słowo. To jest, jak ja zaczęłam czytać, Boże, nie chcę być nigdy tak mdła, żebyś chciał mnie zwymiotować z swoich ust. Ani nie jesteś zachęceniem dla ludzi z Kościoła, ani świadectwem dla ludzi spoza. Jesteś mdły. I słuchajcie, gdy jesteśmy w stanie letniości, prędzej czy później Bóg wyprowadzi cię na pustynię. Pan Bóg wyprowadza na pustynię. I na pustyni następuje konfrontacja, Fundamentów Twojej wiary, i okazuje się, kim jesteś. I każdy z nas przeżywa od czasu do czasu pustynię. I dla każdego jest czymś innym, i być może wali ci się jedna rzecz, być może walał ci się wszystkie, być może Twoje źródło energii jest puste i nie masz czego czerpać. Jesteś tak pusty, że po prostu sam nie możesz siebie zdzierżyć i jesteś z przyzwyczajenia. Chodzisz, uśmiechasz się, ale tak naprawdę w środku jest nic. Być może jesteś smutny, być może masz depresję. I jesteś w miejscu, gdzie już nie jesteś samowystarczalny. Już dłużej nie możesz sam sobie poradzić i w tym momencie musisz przyjść do Boga. Ja miałam w swoim życiu pustynię. Wiecie, moją, moją pustynią, ja bym, każdy z nas miał pustynię, ja musiałam zmierzyć się z tym, co wierzę i jakie mam mocne fundamenty swojej wiary, kiedy moja mama na przykład zachorowała. Ja musiałam się zmierzyć z wyzwaniami, których nigdy wcześniej nie miałam z niewysłuchaną modlitwą, z bólem niewysłuchanej modlitwy, kiedy Bóg Cię nie słyszy. Ze strachem o jej życie. Wiecie, my tu mówimy, bądź odważny, ufaj Bogu, Bóg Cię wyprowadzi, ale kiedy coś takiego dotyka Twojej rodziny, bliskiej Ci osoby, to już nie jest łatwe. Wiecie, wie, znacie prawdę na dany temat, ale ciężko trzymać to w swoim życiu, bo widzisz, na obrazku masz zupełnie coś innego. I moment, najgorszą rzeczą w tym wszystkim było to, że moja mama zachorowała dokładnie na tą samą chorobę, co Maćka mama. I ja wiedziałam, że Maćka mama zmarła. I ja wiedziałam, że kościoły się o nią modliły. I ja wiedziałam, że były proroctwa do niej, że będzie uzdrowiona. I wiedziałam, że moja mama też jest chora na to samo. I słuchajcie, modliliśmy się. I ja naprawdę wierzyłam, że ona zostanie uzdrowiona. Ale... Niestety tak się stało, że gus nie zniknął, trzeba było amputować piersi. I dla mnie to było tak... Pff, Boże, ze wszystkich chorób na świecie, ze wszystkich chorób, rak piersi, serio, serio rak piersi, to jest tak, że to jest dziedzina życia, która, która, w ogóle ta choroba jest czymś, czym ja po prostu jestem słaba. Ponieważ wiedziałam, że Maćka mama nie została uzdrowiona. I z momentu gorliwego poszukiwania Bożego uzdrowienia dla niej, słuchajcie, znalazłam się w miejscu buntu. Takie, że okej, okay, Boże, Ty istniejesz, ale nie wysłuchujesz, nie odpowiadasz na modlitwy. Zaczęłam czytać uporczywie książki o uzdrowieniu i po prostu szukać, co ja robię nie tak. Bo wiecie, bo zawsze znajdą się chrześcijanie, ludzie oczytani w Piśmie Świętym, którzy pojęli to, jak się modlić należycie, żeby osoba została uzdrowiona. I ktoś mi powiedział, że to jest kwestia po prostu mojej wiary. I ja... Ja wiem, że to nie jest prawda, ale kiedy człowiek jest w słabości to nawet to co wiesz w tym momencie może zostać złamane, ponieważ jesteś słaby. Wtedy potrzebujesz otaczać się ludźmi, którzy pomogą ci iść, pod, którzy będą cię podtrzymywać, a nie będą mówić takie rzeczy. I ja musiałam przerobić to, że po pierwsze nie jestem zrobić w stanie nic, aby Bóg wysłuchał mnie bardziej bądź mniej i to nie jest kwestia mojej wiary czy Bóg działa czy nie. Prawda jest taka, że Bóg po prostu uzdrawia. I to jest Jego wola. I ja musiałam skonfrontować swoją wiarę i musiałam zrozumieć, że Bola, Boża wola jest inna niż moja. I, i to, jest troch, to jest na przekór wszystkiemu. Modliłam się też o to, żeby moja mama się nawróciła, bo ona nie jest wierząca. I w końcu zrozumiałam, że moje dwie modlitwy, które kierowałam, czyli... Prośba o to, żeby była zawsze zdrowa, bo ja zawsze się o to modliłam. E, jakieś tak podskórnie, podskórnie czułam, że muszę się o to modlić. E, I prośba o to, żeby jej życie się zmieniło, one się wykluczały trochę, ponieważ Pan Bóg wie lepiej, co jest w stanie złamać twoje serce i twoje życie, żebyś zmienił bieg swojej historii. I w przypadku mojej mamy to była choroba. Moja mama miała tak zatwardziałe serce, że nic nie działało. I od czasu tej choroby... Ona przeyszła chemioterapię, wypadły jej wszystkie włosy. Wiecie, to jest po prostu... To wszystko przeżyliśmy. Ee, ona jest szczęśliwa. Słuchajcie, od parunastu lat w końcu widzę ją szczęśliwą. Ona zaczęła mi wysyłać wersety biblijne. A ja tyle jej zwiastowałam, słowa Bożego, i się kłóciłyśmy, ona płakała, ja się wkurzałam. Ona mi zaczęła wysyłać wersety, bo po prostu poznała jakąś koleżankę katoliczkę, która powiedziała jej o Bogu i ona stwierdziła, no dobra. A ja? Ktoś zebrał moje owoce, Wiecie, jak to jest. Żartuję. Właśnie chodzi o to, że zrozumiałam, że to nie ja jestem odpowiedzialna za osoby, tylko Bóg i Bóg wie najlepiej, kogo posłać. Kolejną pustynią, z którą musiałam się zmierzyć, to była depresja. W pewnym momencie znalazłam się w miejscu, gdzie nie czułam nic. Czułam pustkę. Było mi obojenne, czy żyję, czy nie. Było mi obojenne, czy świeci słońce. Było mi obo obojenne, co się dzieje wokół mnie. Rzuciłam pracę. Przykuło mnie to do łóżka, słuchajcie, na jakiś czas. Ja naprawdę nie czułam nic. I się modliłam do Boga i ja czułam pustkę. Ja bombardowałam się kazaniami i czułam pustkę. I wiecie, czego mnie nauczyła ta pustynia? Bo starałam się nie odpuszczać, ale byłam tak zła. Powiedziałam, Boże, służę Tobie, ja jestem w depresji. Oczywiście nauczyłam się szanować swoje życie i swój czas, bo sama się doprowadziłam do tego momentu, ale zrozumiałam też, że Prawda, w którą wierzysz, to jest prawda, która jest ponad wszystkie okoliczności w twoim życiu. I nawet kiedy nic nie czujesz, jesteś w środku pusty, musisz trzymać się prawdy, którą znasz. Prawda jest taka, że Bóg jest uzdrowicielem, że jest miłością, że jest cały czas przy tobie i że słyszy każde twoje wołanie i zna twoją historię. Niezależnie od tego, czy ci się wydaje, czy on cię słyszy, czy nie, on jest. Patrząc na losy Izraela podczas tułaczki, po pustyni wiemy, że często nie byli przykładem. I za każdym razem, kiedy pojawiały się trudności, Izraelici chcieli wracać do Egiptu. Tuż przed wejściem do Kanaanu, do Ziemi Obiecanej, nagle zwątpi, bo tam są olbrzymy i Boże, Pan Bóg nas tu przywiódł, żeby nas wybić. Potem jak zabrakło wody, ojejku, a w tym Egipcie to były winogronka, jabłuszka, a tutaj nawet wody nie ma. No można się wkurzyć. Jak sobie czytałam to słowo, tak sobie myślę, że oni naprawdę zapomnieli, skąd ich Bóg wyprowadził. Oni zapomnieli, skąd spadli. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Przypomnij, z jakiej niewoli cię Bóg wyprowadził i z jakiej niewoli jest w stanie wyprowadzić dzisiaj. Każdy ma swój Egipt. I wiecie, Egipt nie był rajem. Izraelici byli zmuszani do przymusowych robót. W Słowie Bożym czytamy, ich wołanie dotarło w końcu do Boga. Bóg usłyszał ich jęk i ujął się za nimi. To oni wołali do Boga, to oni chcieli, że Pan Bóg ich wyprowadził i Bóg ich wysłuchał, a kiedy ich wysłuchał i znaleźli się na pustyni, nagle się okazało, że ta konfrontacja jest zbyt trudna. Zapomnieli po co wyszli. Zapomnieli obecności Boga, zniecierpliwieni bez zaufania, bez wiary, woleli wrócić do swojego starego życia. Ile razy my mamy dość? Ile razy ciągnie nas do świata, który chcieliśmy opuścić? Położyliśmy przed Bogiem nasze życie, oddaliśmy Mu swoją przyszłość, odwróciliśmy się od grzechu, składaliśmy odbietnice bez pokrycia, nie chcieliśmy już żyć ludzkimi priorytetami, bo wiemy, że to marność. Aż w pewnym momencie pojawiła się chęć powrotu do tego, co było. I zmierzenie z pustynią sprawia, że nie da się dłużej być letnim. Stajesz się zimny albo gorący. I znam wielu chrześcijan, którzy po prostu nie przetrwali próby pustyni. Albo obrazisz się na Boga i stwierdzisz, że On nie działa. Albo Twoja wiara w ogniu się wypróbuje, uświęcisz się i zbliżysz się do Niego. A kiedy jesteś blisko ognia, nie ma takiej możliwości, żebyś nie płonął. I właśnie na pustyni Bóg obiecał Izraelitom swoją obecność. To właśnie na pustyni Bóg obiecał Izraelitom. Niech mi zbudują święte miejsce, w którym mógłbym zamieszkać pośród nich. On mieszkał pośród nich. I słuchajcie... Kocham, jest taki werset, taka modlitwa, jest tak, takie słowo, które Mojżesz powiedział do Boga. Jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Jeśli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Mojżesz nie chciał wykonać kroku bez Bożego oblicza, bez Boga. Jeżeli jesteś na pustyni, nie rób kroku, dopóki nie upewnisz się, że oblicze Boga nie idzie przed tobą, bo być może zgubiłeś gdzieś po drodze, zgubiłaś po drodze. A Bóg jest blisko i Bóg chce prowadzić. Możemy powstać? Wiecie, czym się różnimy od Izraela i od ludzi ze Starego Testamentu, że Bóg mieszkał w miejscu najświętszym i tylko nie licznie mieli do Niego dostęp. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Bóg mieszka we mnie, mieszka w Tobie, mieszka w każdym z nas i masz nieograniczony dostęp do Jego łaski. I nie wiem, co jest Twoim Egiptem, co jest Twoją niewolą, czy przebywasz w miejscu pustyni, czy po prostu tracisz wiarę, czy masz depresję, czy masz wątpliwości, czy czujesz się samotny, czy, czy jest wszystko dobrze, nie mam pojęcia, ale Bóg jest obecny i chce, żebyś płonął, Bóg chce, abyś był w miejscu swojego powołania i ja wierzę, że ta ostatnia sesja jest takim miejscem, gdzie możemy skonfrontować i oddać Bogu rzeczy, które są jeszcze niewolą w naszym życiu. Możemy Bogu oddać swoją przyszłość. Możemy powierzyć Bogu swoją teraźniejszość. Możemy zwrócić na Niego swoją przeszłość. Nie jesteś sam. Mamy Ducha Świętego, który jest w nas. I dzisiaj ja wierzę, że Pan Bóg da nowy początek, wiecie? Że Bóg da nowy początek i wyprowadzi nas z niewoli, w której się znajdujemy. Mogę poprosić o wyłączenie świateł i Chciałabym się z Wami pomodnić. Wróć do pierwszej miłości. Zweryfikuj miejsce, w którym jesteś. I oprzyj swoje życie na Bogu. A wierz mi, że się nie zawiedziesz. Nie wiem, czy są takie osoby, które jeszcze nie zakochały się w Bogu. Może jesteś tutaj i po prostu nigdy nie zakochałeś się w Bogu, nigdy nie czułeś tego, nigdy nie poczułeś tych motylów w, w brzuchu, nigdy nie poczułeś takiego uzdrowienia, takiej wolności w swoim życiu. Bóg jest realny i Bóg jest na tym miejscu. I to jest ogień, przy którym nie pozostajemy tacy sami. Bóg wypala. Bóg jest także ogniem trawiącym. I jeżeli masz odwagę, podnieś swoją rękę, i będziemy się modlić. Czy są takie osoby, które po prostu nie przeżyły Bożej miłości. Nie przeżyły jeszcze Bożej miłości. Czy chcesz przeżyć dzisiaj Bożą miłość? Czy chcesz dzisiaj przeżyć tą pierwszą miłość z Bogiem? Jeżeli są takie osoby, czy możesz podnieść swoją rękę? OK, a może jesteś osobą, która przez przypadek, niechcący, ale zgubiła gdzieś tą pierwszą miłość i działasz, działasz w sumie, jesteś wytrwały, ale ale nie ma tego uczucia, nie ma tego ognia w Twoim życiu i nie wiesz, co się stało, gdzieś po prostu się zgubiło po drodze, nie wiesz. Bóg dzisiaj będzie działać, dzisiaj będzie napełniał dzięki Ci za Twoją rękę. Czy jesteś taką osobą i chcesz się modlić? Słuchajcie, zapraszam do przodu, będziemy się z Wami modlić. Kiedy będziemy grać tą piosenkę, chcemy się z Wami modlić. Jeżeli... Są jeszcze osoby, które chcą się modlić. Zapraszam do przodu. Bóg jest... I będzie. Bóg jest ogniem. Tak, Panie Jezu, dziękuję Ci za każdą osobę, która te, tutaj jest. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że nazwałeś nas po imieniu, że Ty znasz, Panie, naszą przyszłość, że Ty wiesz, czego potrzebujemy. Dziękuję Ci za to, że nie powołałeś nas do byle jakości i do życia, Panie, letnim życiem. Dziękuję Ci za to, że Ty, Panie, pragniesz naszych decyzji, Panie Jezu które będą rzutowały Jezu tym, że będziemy zmieniać swoje życie. I dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj, Panie, czynisz nowe rzeczy. Że Ty przypominasz o obietnicach, które złożyłeś. Ty przypominasz nam o obietnicach, które my złożyliśmy przed Tobą. Dziękuję Ci za to, że Ty powołujesz nas do życia świętym życiem i do życia życiem pełnym wiary, pełnym nadziei, pełnym miłości. Proszę o każdą osobę, która tutaj jest, Boże, dotykaj Dotykaj serc. Zapraszam do przodu, będziemy się modlić z Wami.